Witam serdecznie w czwartym odcinku karpiwego Podcastu. Dzisiaj przygotowałam dla Was kilka słów o najnowszej powieści Dawida Kaina. Punkt wyjścia to, jak reklamuje wydawca, horror metafizyczny. I chociaż zazwyczaj podchodzą do tego typu deklaracji z rezerwą, do lektury zachęciły mi plany na temat twórczości pisarza, jakie głosił w recenzjach i na forach mój redakcyjny kolega, Paweł Mateja. Nie zawsze się z pałem zgadzamy na przykład w kwestii, moim zdaniem, mocno przereklamowanego keczama, ale Kain to polski pisarz, więc tym bardziej wypada go znać. Miałam już do czynienia z twórczością Dawida, ale to były zamierzchłe czasy pikników w piekle i podejrzewam, że ani Kain nie jest już takim pisarzem jak wtedy, ani ja nie jestem już taką czytelniczką. Dlatego dałam mu drugą szansę. Lubię, gdy pisarze mówią o pisaniu. W pewien sposób jest to ultra szczere i jednocześnie bardzo prawdziwe. Bo jaki inny temat może tak mocno zaprzątać głowę pisarza, jak nie jego pisanie? Z bohaterów będących pisarzami słynie Stephen King, ale Kain realizuje ten zamysł w zupełnie inny sposób. King może ma talent dosnąć do długich opowieści, ale jego historie nie mają takiego pazura jak powieść Kaina. Talent pisarski, jako choroba psychiczna i obsesja, to nie jest może na tyle nowatorska idea, abym mogła przed nią paść na kolana, ale Kain zrobił z tego pomysłu coś fajnego, takiego brudnego i zadziornego. Obraz ten jest taki gotycko-romantyczny. Shelley pokazywała, że zabawa w Boga i próba odkrycia istoty życia może być niebezpieczna. Cain z kolei demonizuje drugą stronę medalu, czyli filozofowanie i zbyt głęboką introspekcję. W jego książce literatura może w bardzo dosłowny sposób zabić lub doprowadzić do szaleństwa. W to wpisany jest również rynek masowej produkcji książki. Nekronomiką dało się okieznać tylko w czasach Lovecrafta. Bo co stałoby się teraz, gdy można go w każdej chwili skserować albo wydać w nakładzie miliony egzemplarzy? I w sumie jeszcze jedną analogię do Kinga mogą zrobić, choć niby nie lubią, jak z czapy porównuje się do niego polskich twórców. Chodzi o to, że mnie osobiście narracja Kinga często męczy, bo dla mnie to ględzenie, które ze skądinąd całkiem smacznego dania robi jakoś brejowatą małygę. Podobnie zmęczy mnie Kain, a jednak w inny sposób. Jego narracja jest postmodernistyczna, czyli mówiąc po naszemu udziwniona jak cholera. I nie zrozumcie mnie źle. Ja wszystko rozumiem: sztuka, forma, artyzm świetnie, ale i ja mam dość. Postmodernizm jest fajny raz, drugi, ale teraz takie zabawy to dla mnie już przesada i nie rozumiem tej fascynacji narracją, którą, która bardzo często nie ma do zaoferowania nic poza tym, że jest dziwna. I szczerze przyznaję, że na początku miałam poważne wątpliwości, czy coś z tego wyniknie. Ja naprawdę lubię się zmęczyć przy dobrej książce. Niektóre są takie, że warto. Tylko, że po przeczytaniu kilkudziesięciu stron punktu wyjścia miałam dosyć. Chciało mi się spać, bolały mnie oczy i nawet zaczynałam rozważać powrót do pisania magisterki, a mam jeszcze tłuste dwa tygodnie do końca terminu, więc sami rozumiecie, jak bardzo musiałam mieć dość lektury. Nawet już zdążyłam poskarżyć się Budakowi, że znowu będę musiała skrytykować polskiego pisarza, a to zawsze cholernie niewdzięczne zadanie. Dawid współpracuje z Karpanoktem od lat i choć nie powiem, żebyśmy byli osobiście zaprzyjaźnieni i zawsze wszystkim powtarzam, że jak będziemy się ciągle oglądać na prywatne sympatie, to dupa będziemy mieli, a nie ciekawy rynek polskiej grozy, ale i tak jak sobie pomyślę, jakie kiedyś były chryje po moich negatywnych recenzjach, czy nawet tylko komentarzach, to z miejsca mi się wszystkiego odechciewa. Wymyśliłam nawet, że w tym odcinku to tylko tak przy okazji o Kajnie wspomnę i pogadam ogólnie o tym, co tam fajnego u tych naszych polskich pisarzy. Ale oczywiście nie było mowy o tym, żeby puścić w eter choćby słowo bez doczytania książki do końca. I stwierdzam to z pełną odpowiedzialnością. Było warto. Kain świetnie tę powieść wyprowadził i kiedy wszystkie trybiki zaczęły skakiwać na swoje miejsca, a znaczenie jakoś samo się pojawiło bez karkołomnych prób ogarnięcia chaosu, a która nagle stała się mimo wszystko przyjemna, bo poczułam, że coś z tej pogmatwanej i męczącej narracji wreszcie wynika. I choć dalej nie podzielam zachwytów postmodernistycznymi zagrywkami, których najwyraźniej lubuje się Dawid, jestem chyba w stanie je znieść. Jeśli dalej będzie tworzył takie powieści jak punkt wyjścia, bo ostatecznie mogę polecić ją każdemu, kto ma ochotę na coś trudniejszego, ale dającego sporo intelektualnej satysfakcji. Orbitowski w swoim najnowszym wpisie na blogu mówi o tym, że odbiór kultury, literatury czy filmu nie zawsze jest i nie zawsze powinien być wyłącznie przyjemny, nawet jeśli będziemy się trzymać tego kultury popularnej. Punkt wyjścia zdecydowanie nie relaksuje w taki pociągowo kawiarniany sposób, do którego przyzwyczajonych jest wielu czytelników. Zastanawiałam się nad tym, jaki właściwie cel mieć miała ta udziwniona i przestylizowana narracja, która stanowi zdecydowaną większość część książki i wydaje mi się, że można by to ugryźć analogicznie do tego, co powiedział Orbitowski o drzewie życia. A mówił, że część tego filmu powstała po to, by oczyścić widza z napięcia i pozostałości po zaganianym dniu. U Kaina ta dziwność narracji mogłaby mówić czytelnikowi, Słuchaj, to nie jest zwykła książka do czytania w kolejce do dentysty, więc pomyśl trochę i wyciągnij z niej coś więcej, bo schowałem tam kilka fajnych prezentów. Mi osobiście takie zagrywki nie są potrzebne, ale choć nie wiem, jakie dokładnie Dawid miał intencje, wolę tę właśnie interpretację niż alternatywną, czyli postmodernistyczny przerost formy nad treścią. Podobała mi się idea i podobały mi się szczegóły. Mówiłam już o brudzie i zadzierności, i niech za ilustrację posłuży postać niepełnosprawnego, okrutnie zaformowanego chłopaka, który służy głównym bohaterom za przepustkę do chatki uzdrowiciela. Nie dość, że Kajm przy jego opisie jest boleśnie, poprawne politycznie, to jeszcze dał mu na imię Dawid. I trzeba mieć jaja, by zrobić coś takiego. I ja to doceniam. Sam fight klubowy pomysł na walki jest może ciekawym kontrastem dla tej magicznej strony fabuły i rozważań o literaturze, ale w zasadzie nie różni się zbytnio od tego, co zrobił Palaniuk i nie do końca mnie przekonał. Natomiast fantastyczna była scena spotkania z Fioną. Spolerować nie będę, bo w tym odcinku wyjątkowo wolałabym bardziej zachęcać do lektury, niż produkować się książce dla tych, którzy już ją przeczytali. W każdym razie, najbardziej w tym fragmencie podoba mi się to, że Dawid udowadnia w nim, że nie tylko potrafi niebezpiecznie dosłowną, jak na literaturę, metanarrację, ale też przywalić czytelnikowi między oczy świetną sceną grozy. Tak jak mówiłam, czasami lubię porządnie zmęczyć się przy jakiejś książce, a punkt wyjścia jest warte poświęcenia. Stylistycznie nie jest to Orbitowski, ani nawet żółczek, ale jest już coś i mam nadzieję, że jak sięgnę po inne książki Dawida, czy to wcześniejsze, czy też następne, okaże się, że jak będę jeszcze kiedyś coś pisać o Kainie, to to coś napiszę z dużej litery. Cieszę się, że mamy kogoś takiego jak Dawid Kain i mam nadzieję, że będzie o nim słuchać coraz więcej. Kończę już. Jest krótko wręcz boleśnie krótko po ostatnim 15-minutowym odcinku, ale zdają sobie sprawę z tego, że punkt wyjścia w tak krótkim czasie od premiery przeczytała pewnie garstka czytelników Carpenoctem i dlatego wolałam, by ten odcinek podcastu był bardziej recenzją, niż tak szczegółową analizą jak poprzednie. Mam nadzieję, że zdołałam Was zainteresować nawet bez wprowadzenia do fabuły książki, bo wolałabym, żebyście sami sobie przeczytali opis z tyłu okładki, niż żebym miała go Wam tutaj parafrazować. Zawsze najgorszą częścią pisania recenzji było dla mnie wprowadzenie do fabuły. Nawet gorsze niż streszczanie źródeł w pracy naukowej. To wszystko na dzisiaj. W weekend jadę na Pyrką, więc będzie chwila przerwy od karpiowego podcastu. Za to później będziemy mieli dla Was miłą niespodziankę. Do usłyszenia.